No tego to nikt się nie spodziewał. Do tego to się naprawdę, naprawdę się tego nie spodziewaliście, prawda? Czy się, Piotrek, spodziewałeś? Nie. Pani się spodziewała? Nie. Pani nie. widzę, że się nie spodziewał. Pan? Tak. Również nie. Również. Ró Koleżanka tutaj, kolega... W trzecim rzędzie tam pani się spodziewała. Pani tam coś mówi, że ten... I kolega je podpowiada, że to mogło tak być. No dobrze, czyli jednak jakieś pomysły były, że pojawimy się wcześniej niż we wrześniu. A jednak, witamy bardzo serdecznie. Maciek. Tyczyński? I? <laughs> ja już zapomniałem jak to się robi, naprawdę. Już w ogóle nic nie pamiętam przez tą przerwę. Na szczęście nie musisz nic pamiętać, bo mamy temat nowy, świeży. Świeży po prostu jak... E, jak świeże z sushi w Japonii. E, no dobrze. To, to jeszcze raz, wejdźmy. Witamy bardzo serdecznie. Podcast Beer Talks. Ja się nazywam Maciek Tyczyński. A z tej strony nieodmiennie od lat niecałego Biał. jednego roku. Piotr Podsiadły. Witam. Witamy bardzo serdecznie. Ym, I dzisiaj y, odcinek bonusowy specjalny, albo wiem, jak wszyscy już zdążyli zauważyć, jesteśmy na wakacyjnej przerwie która jeszcze sobie trwa w najlepszej i generalnie um, moglibyśmy zrobić cały odcinek właściwie o, o naszych wakacjach, może zrobimy kiedyś? E, może... Kiedy? Co Piotrek, tak jak w Oceusie się przychodziło po, po wakacjach, i było pierwsze, co proszę teraz każdy powie, co robiliście podczas wakacji? Ja byłem... No, Międzyzdroje. Nie będziemy tego dzisiaj robić. Nie, ale może kiedyś. Nie, ale ale no, opowiemy o jednym naszym wydarzeniu wakacyjnym, właśnie na którym byliśmy. Wybraliśmy, mianowicie, my to nagrywamy właściwie tydzień później i wy Niecały. usłyszycie tydzień wy to usłyszycie później tak mniej więcej później. Um, i mianowicie wybraliśmy się na wydarzenie piwne w Polsce, gdyż po prostu już nie mogliśmy znieść tego takiego wstydliwego um, faktu, że już dawno nas na żadnym nie było. W festiwalu właśnie, ani żadnym takim nawet wydarzeniu większym. Tak. Nie trzeba było to nadrobić. A że generalnie jakoś bardzo dużo do wyboru nie było. No Mieliśmy do wyboru Łódzki Festiwal Piwający eee... fantastyczną biesiadą e, przy zespołach ludowych, albo nawet nie, ja akordeonistach. No już raz na takim. Już, już raz na takim byliśmy, to już ona wystarczy. Raz wystarczy. A potem pojawiła się doskonała okazja, gdyż było e, Birgit Summer we Wrocławiu. Birgit Summer w Wrocławiu. Ci z was, którzy obserwują nasz profil na Facebooku, e, wiedzą, już, że tam byliśmy. Wiedzą, że tam byliśmy, i e, no ale chcieliśmy się generalnie podzielić z naszymi wrażeniami. W sumie my też tak naprawdę między sobą jeszcze nie mieliśmy czasu do końca porozmawiać o tym, jak tak, nam się podobało. Zauważyliśmy, że nie ma za dużo ile w ogóle jakichś obszerniejszych relacji z tego wydarzenia, bo i nie było tam chyba za dużo blogerów, vlogerów, podcasterów już na pewno żadnych nie było. <zysklarzania> no było, było 100% w nami... podcastowej w Polsce. <śmiech> tak. I dlatego też dlaczego, już by o tym nie porozmawiać. Zgadza się. E, no to może zacznijmy od początku, e, bo wydaje mi się, że jednak większość osób wie trochę o generalnie Birgik Madness i tego typu... No nie sposób nie porównywać. Tu nie sposób nie porównywać. festiwalem podstawowym, tak, czyli Birgik Madness. Tak, ale tak tylko gwoli, prawda, em, jak to się mówi, em, ścisłości, czegoś takiego. Birgik Madness to jest seria imprez, która się odbywała we Wrocławiu i Birgik Summer jest takim trochę... Trudno to trochę nazwać takim młodszym takim, bratem. Takim bonusowym odcinkiem, jak my dzisiaj nagrywamy troszeczkę na tak, troszeczkę... tego festiwalu. Tak, Pomiędzy Ech. jednym Birgikiem a drugim trzeba zrobić taki chillowy przerywnik. Tak. No i właśnie. I um, obowiązywała taka sama um, koncepcja jak na imprezie właściwej, dużej, czyli pilkik Madness, czyli była um, w cenie biletu było szkło. degustowanie, było szkło i było um, degustowanie piw polskich bez ograniczeń. Bez, bez ograniczeń, a na piwa zagraniczne dostawało się jakby przy wejściu pakiet żetonów ym, i to chyba głównie służyło po prostu temu, żeby... Ym, Każdy go spróbował. Tak, dokładnie, bo, bo też nie płaciło się za te zagraniczne piwa, ale no, była jakby ograniczona ilość tymi żetonami, żeby nie było tak, że ktoś po prostu no, tak wziął jest. wszystkie. Nie? Ym, I co, myślę, że warto... No był od... basen. A, no i był basen. Warto <laughs> zacząć od tego, że um, w ogóle przyszliśmy tam troszeczkę później. bo no nie dużo tam... później, że wydarzenie zaczęło się o 19, stawiliśmy się godzina 20, kulturalnym później o 20. I na początku mieliśmy troszeczkę, um, przynajmniej ja miałem takie trochę wątpliwości, czy na pewno jesteśmy, czy na pewno nie pomyliliśmy dni. <laughs> bo generalnie, no ja jak byłem na Birgi Dependence dwa lata temu, jak już zdążyliśmy ustalić, albo rok, właśnie ja cały czas nie jestem pewien, kiedy to było. A ten czas Czas jedna. leci. Um, to no pomimo tego, że byliśmy też trochę później, no to kolejka była generalnie no taka aż do wyjścia jakby za tą bramę przed zaklętymi rewirami. podczas gdy tutaj przychodzimy i kurde jakieś dwie osoby na krzyż w ogóle siedzą. I, e, to, za sługi. i to za obsługi. I to ze obsługi chyba. Więc tak na początku nie, nie wyglądało to jakby, jakby coś się działo w ogóle w środku. No ale to głównie dlatego, że cała impreza była jakby na... Przestrzeni dachu, zaklęty rewirów. Chociaż całe zaklęty rewiry też były otwarte. No, może nie całe, ale. Były otwarte, no tak. Do dyspozycji jak gdyby, gości, jak najbardziej. No, ale jednak trzeba stwierdzić, że całe wydarzenie było zdecydowanie mniejsze. Mniejsze, jeśli chodzi o ilość piw do spróbowania. Tak. Mniejsze prawdopodobnie o ilość wejściówek dostępnych. Ale wydaje mi się, że o... jeśli chodzi o jakby frekwencję możliwą, no to to było właściwie. No było tyle ludzi, je tam mogło być, żeby to było komfortowo. W sensie wydaje mi się, że jakby było jeszcze więcej... na którym wcześniej nie byliśmy. Tak. Wyobrazaliśmy sobie jako nieco większy. Tak, ja jak przeszedłem... Także magia fotografii, magia nie wiem jeszcze czego. Na początku mi się wydał trochę mały, ale w sumie wydaje mi się, że na początku było po prostu naprawdę najwięcej ludzi, a z czasem... po pierwsze, kiedy jakieś cztery piwa, było już całkiem, całkiem Tak, tak. I co? Także ludzi było na dachu tak w sam raz powiedziałbym. Tak, w zasadzie tak. No może nie, nie powiem, nie, ponieważ nie mogliśmy od razu na przykład znaleźć miejsca do usiądnięcia. A to akurat myślałem, że na koniec poczytaliśmy to. Szczepimy do paru rzeczy, czy nie? A, no chyba, że chcesz tej konwencji. Ja się wolę przypieprzyć od razu na początku. Wyczyścić. Wyczyścić przez pole, a potem... Nie no, mówię chronologicznie, tak? Nie usiedliśmy, ale potraktowaliśmy to jako pewnego rodzaju taki atut picie w stylu angielskiego pubu, czyli na Muzyka grała, owszem, głośno. Tak, na, na początku było taki... E, potem była bardzo fajna muzyka, moim zdaniem. Tak, ale krótko. Ale krótko. Ale Proszę na początku było tak bardzo głośno i bardzo metalowo rokowo co jest takim średnio moim klimatem przynajmniej, więc... E, e, znaczy, powiem tak, jakby abstrahując od klimatów naszych czy nie naszych, to było to dosyć e, inwazyjną no, muzyką. Może dla osób właśnie, dla których to nie jest klimatem, no to cóż... No, ale przejdźmy do tego, co interesuje ludzi najbardziej, jestem pewien. Live nasze... cooking. No, to interesował nas najbardziej, live cooking. Ale wydaje mi się, że większość ludzi nie interesuje, jakby to, o, o której przyjechali na imprezę, albo o, tak, bo za mało, albo za dużo, bo to jest takie, no tyle wnosi, prawda, wszystkim. Ale przejdźmy do creme de la creme po prostu festiwalu, czyli piwo. Piwo. No. Piwa była trochę. Iwo, generalnie koncepcja była taka, że były cztery browary? Nie, więcej. więcej? Sześć, Sześć browarów. Sześć browarów polskich i były to jedynie browary z Dolne Dolnego Śląska, czyli Wrocławia i okolic generalnie. No i co, chyba możemy tak pokrótce opowiedzieć o tych, które na nas zrobiły jakieś największe wrażenie? Czy tak, takiego? no może będziemy przemil... przemilczywa, przemil? Przemilczymy, te, Przemilczymy... Które, te, które nie zrobiły na nas zbyt dobrego wrażenia. Znaczy ja powiem szczerze, że generalnie z polskich piw jakiegoś wielkiego układ, szału układ nie był było. Takie, taki, jako że to był Birgit Samel, tak. układ był generalnie taki, że piwa z polskich browarów były w 95%, były to piwa takie lekkie, tak. można powiedzieć sesyjne, rzeczywiście orzeźwiające na taką pogodę, jaka zresztą się trafiła, czyli... I dodajmy w sensie. jeszcze, że takie piwa wcale nie są proste w uważaniu i jakby to, to można tak. się troszeczkę... Natomiast dla przeciwwagi były właśnie petardy zagraniczne. zagraniczne, z grubej, naprawdę grubego kalibru. Także to się w pewien sposób fajnie fajnie uzupełniało, myślę. Tak, więc na przykład nie zachwyciłem się zupełnie żadnym wajcenem, żadnym <śmiech> witbirem, które tam była, były chyba ze dwa albo trzy, bo były mocno przeciętne. E było również Strawberry Ale z dr Blue. Tak, i to było nasze przyjemne zaskoczenie. Tak. Ja generalnie, ja muszę, to muszę powiedzieć, była że wysoko postawiona. Wysoko postawiona, ja generalnie z jakimś sceptycyzmem podchodzę do wszystkiego, co robi dr Blue i <laughs> nawet naprawdę nie chodzi tu już tylko o piwo, um, więc jakby muszę obiektywnie przyznać, że piwo było niezłe. Byłeś uprzedzony. Byłeś ale... uprzedzony, piwo było niezłe, pachniało kompocik, um, smakowało... smakowało inaczej niż pachniało. Inaczej niż pachniało, Więc tak. Było zaskakujące. Było zdecydowanie bardziej wytrawne w smaku Wytrawne niż... z nieco z dozą kwasowości, ale bardzo orzeźwiające, przy czym mm. właśnie fajnie kontrastujące z tym słodkim aromatem. No fakt dodania do tego piwa soku truskawkowego, a nie truskawek, no może być taki dla purystów, taka... purystów takich receptur jakimś tam problemem, no ale... Mała dygresja, w ogóle zauważyłem, że troszeczkę to lato taką truskawką w piwie stoi, nie wiem czy zauważyłeś. No nie wiem czy aż truskawką piwem stoi, no powiedzieliśmy, że miało wysoko postawioną poprzeczkę ze względu na fruit, fruit ale z, z kuźni piwowarów tegorocznej, mm. ale czy jeszcze jakieś piwa oprócz... Y... No ja właśnie piłem, dwa dni temu piłem piwo truskawka z browaru Piwojat. O, proszę bardzo. Czyli, e, czyli u nas to tak seriami wszystko. Właściwie, tak? właściwie piłem trzy truskawkowe piwa w przeciągu jakichś dwóch tygodni, no to, to dla moje, moim piwnym latem truskawka. No Truskawko stoi. Także strawberry ale było fajne, e, ela ipa też była spoko. E, zwłaszcza początkowe wrażenia tak, aromat. Tak. I, a potem no troszeczkę się to rozmywało w... No w to, co mamy zwykle w tych single hopach. Tak. Również um, było to dla mnie lekkim zaskoczeniem. Przyjemnym. Przyjemnym zaskoczeniem. Także... Chociaż doktor Bru nie Brew, było lekkie. Super. Doktor Brew um, ukłony. Well done, well ukłony. Done. Um, co tam jeszcze piliśmy? Browar. Może tak jedźmy, że tak powiem, browarami. No. Warsztat piwowarski, z którego nie mieliśmy okazji wcześniej żadnych piw próbować. Mm -hmm. Chyba taka dystrybucja jest bardzo okrojona do tego Dolnego Śląska albo, albo to uciec okrojona z tej dystrybucji. Mm -hmm. e, no, w każdym razie były dwa piwa, na które się w sumie ja się tak dosyć napaliłem. Mm -hmm. Na tyle, na ile. Mianowicie piwo Bergamot, które było z dodatkiem bergamotki. właśnie bergamotki bodajże nie, ber bergamotki czy bergamoty właśnie. No. Może bergamotki. bergamotki No właśnie, dlatego i, i to być może tu pies pogrzebany, że chyba że to będzie bergamota, czyli to co mamy w Elgreju, mm. natomiast to bergamotka mm. i to piwo takich Elgrejowych za bardzo nie miało. Miało takie kwiatowo... Jakieś, ale szczerze mówiąc wspominam, że było, jak ono się ocieplało... Dość delikatne, a przy tym przy ogrzewaniu się... Dodajmy, że te piwa były naprawdę bardzo zimne były. tam, co było sporą wadą. No. E... Nie czepiałbym się tego już strasznie, bo i było ciepło, i było summer i koncept. No dobra, no. no. No to w każdym razie traciło z każdym y, stopniem ogrzania. Zgadza się, Natomiast... ale z kolei y, drugie piwo y, z tego warsztatu piworskiego i to chyba się zgadzamy, że chyba było w ogóle najlepszym polskim piwem. No zdecydowanie. Miało troszeczkę... Y, odkryjmy kartę, to było piwo Kafaka. Kafaka. I był to stout, y Jakiś stout. Jedyny. Y I był jedynym właśnie stoutem z polskich no więc i może to miał trochę fory. Trochę miał fory, bo po prostu się mocno wyróżniał spośród Witbirów, Wajcenów, Up tak, i tak ale no, jakby nie abstrahując właśnie tak. od tego, bo nie jesteśmy tutaj piwnymi ignorantami, żeby powiedzieć, że to piwo było lepsze, bo było ciemne, a tamty było jasne. Nie. nie. W kategorii stoutów naprawdę kawa mm. była super. Bo ja się z tym bardzo eee. fajne. Naprawdę bardzo dobre piwo z browaru o którym nie słyszałem, więc to zawsze jest takie no fajne, nie? Jak się, tak, jedzie, pozytywne, pozytywne. jak się jedzie w miejsce, którego się nie zna, pije się piwo z browaru, którego się nie zna i okazuje się, że jest bardzo dobre. To jest takie Tak, super. tak. Także będziemy pacznie teraz może obserwować poczynania warsztatu piwowarskiego. Zgadza się. Co jeszcze? Z... Myślę, że możemy tak troszeczkę zaburzyć, żeby, żeby nie było tak monotonnie, ponieważ ja. Jakby chronologicznie chyba tak, tak podziałaliśmy. Generalnie było tak, że jak wypiliśmy parę tych bajcenów i widbirów, i byliśmy tak lekko rozczarowani. To zachciało nam się czernego. Ustaliliśmy, że okej, okay, musimy iść po jakieś zagraniczne. E, oczywiście kolejka do piw zagranicznych była zdecydowanie większa em, niż do piw polskich. Do których nie było kolejki. Trzeba, trzeba przyznać, że szło to naprawdę sprawnie i naprawdę nie można się czepiać absolutnie, moim zdaniem, organizacji. Pod tym względem. I chyba pierwszym piwem, którym wypiliśmy z zagranicznym, było piwo. Z to öl. To, -yl. to -yl. Ponieważ był to najlżejszy kaliber tam dostępny, mhm. chyba. Na no może poza farmhousem. Mhm. Był to by Other Means. A. Był to milk stout. Tak. Bardzo przyjemny. Bardzo fajny, no. Też tutaj napisałem właśnie na Untapped, że było. Pełne, a nie przesłodzone. Czasami w takich e, grubych kształtach zdarza że po prostu jest to ulepek, a tutaj na, ta laktoza dawała taką super po prostu pełnię. Także mm, no z, dużym, z dużym balansem to było i to, i to było bardzo, e, bardzo przyjemne. No szczególnie po tych e, Witbirach i Wajcikach. Tak, tak no było ciało, było no było ciało. mocno odskocznie stanowiło, no ale naprawdę to, to było. Ym... Rewelacja moim zdaniem, naprawdę. Wszyscy czekali na Gwiazdę Wieczoru. Tak. Czyli, czyli już przechodzimy do piw generalnie zagranicznych. Może wy też, wy też pewnie na to czekacie. Tak, no, nie wiem, no jest jeszcze jakiś polski, o którym chciałeś mówić, no bo ja szczerze mówiąc nie wiem, nie... Wydaje mi się, że o tym co chciałem powiedzieć i napomknąć, to napomknowali. No rzeczywiście, chyba no. tak. Było oczywiście Clue Wieczoru, czyli Speedway Stout leżakowany w beczkach po bourbonie. Mhm. Mm okrzyknięty, znaczy okrzyknięty według Raidbeera trzeci najlepszy rys na świecie, tak. więc brzmi to poważnie no i była jego oczywiście bardzo limitowana ilość 20 litrów bodajże także wszyscy się rzucili na tego stauta jak na nie wiem co i szczerze mówiąc zagranicznych piw to chyba największy zawód i to się zgadzamy no, no tak, no, ale może to wynikało z tego właśnie napalenia się takiego no. najmocniejszego nie wiem, no po prostu... Nie, piwo było, no nie można powiedzieć, że było złe. Było bardzo, bardzo, bardzo dobre. Rzeczywiście, no, światowej klasy. Natomiast takiego super efektu wow nie było w nim nic zaskakującego. Nie wiem, dla, się... dla mnie to było po prostu właśnie taki okej, okay. nic więcej. Naprawdę. No tak, no, Nawet... było solidne. No. Natomiast nie wiem, w sumie nie wiem, czego się spodziewałem, że co. Może, może spodziewałem się jakiś super vanili z tego bourbona. Mm. A ona była na takim poziomie... Lekko w aromacie, nie? Lekko w aromacie, plus piwo było dość alkoholowe, mm. jednak, jednak trochę brakowało mu takiego ułożenia. No cóż. No ale wiesz, no, od razu, ja pamiętam, że na miejscu od razu to porównywałem z um, piwem z Evil Twin'a, czyli Double Barrel Jesus. No właśnie, no właśnie. No bo właściwie, no wiesz, to są piwa tej samej rangi, tak naprawdę. No tak. W tym samym stylu. Mm -hmm. no i nie ma, no ma przeciwwskazań, żeby, żeby je porównywać no i niestety, albo istety tak naprawdę nie wiem dlaczego, niestety no moim zdaniem Jezus zdecydowanie wygrywa tak, um, popularny Jezus tak, na popularny, festiwalu popularny festiwalu Jezus, moim zdaniem ewidentnie wygrywa um, wygrał z Speedway Stoutem ale z kolei tak z rozmów z różnymi ludźmi i nawet widziałem teraz na profilu Birki Madness par dni temu Generalnie zdania są podzielone, nie jest tak, że... Tak, no i już na festiwalu słyszeliśmy, tak. że, że on też nie zachwycał niektórych, dla tak. za nas był zdecydowanie... Jesus, no, zrobił swoje, e, <grym> a, e, ale byli ludzie, którzy z kolei nad, nad tym Speedway startem się rozwodzili strasznie, zniknął, momentalnie no, właściwie, tak, my mieliśmy co szczęście, że... <grym> Piotr jak się zdołał dopchać po prostu jakoś. Ma się te Bo techniki. generalnie jak, kole, jak stanęliśmy w kolejce, to mieliśmy wrażenie, że generalnie widzieliśmy, że na początku kolejne osoby dostają piwo, ale my się w ogóle nie poruszaliśmy. Więc po trzeba było troszeczkę zawalczyć o niego, no ale udało się, e, spróbowaliśmy i było bardzo fajne. No oprócz tego jeszcze moim zdaniem... Ja byłem, ja byłem strasznie najerany na piwo z Demolena, mm -hmm. czyli Bomen Un um, granaten pewnie, Rioja Barrel tak? czyli barley wine, jak sama nazwa w Beszkach po winie Rioja. Mhm. No po pierwsze, barley wine super, tak. po drugie, ja jako niekoniecznie miłośnik wina czerwonego zwłaszcza, no to Rioja jakby jest takim jednym z nich, które naprawdę lubię, no więc dla mnie to brzmiało super. No i co? No piwo też było bardzo dobre, chociaż no mi się trafiła akurat końcówka, więc troszeczkę było to poszło do, do pokala. I może to troszeczkę jakby tam drożdże i tak dalej no zaburzyły taki odbiór tego profilu. Ale ciągle było świetne. Ale ciągle było, no. tak, ciągle było. No, spodziewałem się trochę więcej tych nud winnych, ale no, może to, myślę, że to kwestia raczej tej, tej końcówki, ale mimo to było, było super. To już muszę dodać, że to już jest ten moment, kiedy standardy nam troszeczkę zaczęły się obniżać. No. No, ale standardy <laughs> cały czas takie same. Sensoryczne. No. Tak. Em, ale nie, naprawdę to było bardzo fajne. Tak samo ja em, oceniłem chyba w sumie, moim zdaniem, na równi z tym Gizasem, czyli jako mhm. numer jeden, to był em, Rodenbach. No tak, to chyba największe wrażenie, co no. nawet zrobiło. No po prostu piwo no Czyli absolutnie Rodenbach, zjawiskowe, moim zdaniem. charakter rouge. i był to Flanders. Był Flanders, to Flanders w wersji zupgrade'owanej, tak. można powiedzieć. Był to Robert, Rodenbach Grand Cree e, ulepszony, mhm. wyleżakowany dłużej, wyleżakowany z, z czerwonymi różnymi owocami. No i to piwo naprawdę no co tu mówić, no, no w... top klasa Rewelacja. Myślę, że takich piw, te, które zrobiły na mnie takie wrażenie, można by na palcach tak złodzone, obu, obu rąk policzyć. Yy, tak wielowymiarowe, hmm. Otwierające się z każdym właśnie tutaj temperaturą... Kwaśne, ale nie takim... Zupełnie inne niż to, co jakby się kojarzy z takim kwaśnym piwem, prawda? Dokładnie. Czyli nie to, co nam się kojarzy z tą serią kwasów z, z Pinty, zupełnie inne od Berliner Weisse. No, po ale prostu... nie też taka aż wykręcająca kwaśna, samikowa? Nie, właśnie, nie. dokładnie Tylko... tak. Po prostu coś... No absolutnie w ogóle swoją kategorię moim zdaniem tworzy to indywidualne piwo, um... No jestem absolutnie Na oczarowany. Na do niego wrócimy. No Może to, jest, to tylko... jest piwo, do którego mogę wracać kiedy, <laughs> kiedy, kiedy, kiedy tylko będę mógł. I w sumie to by chyba no było... No i co? Był, był jeszcze z browaru Boże, co to było? E... Pre... Prayer? Prayer. Mhm. Tak, tak, tak. To third... Third Anniversary Ale, to o tym mówisz? Farmhouse, tak. tak. Farmhouse Ale, no, który był... Ktoś tam, ktoś tam je w kolejce polecił po prostu jako najlepsze piło w festiwalu. Ono, ono było albo jako, pod koniec. jako albo najlepsze, albo najgorsze. No i cóż, my chyba skłonialiśmy się do tej... To nie było nic specjalnego. Nie, ja bym to no, na tej samej półce, co większość tych wajcenów i witbirów. Tak, um... tak, no więc właśnie. Szału nie było, ale na no niektórych no niektórym zrobiło ogromne wrażenie, co też moim zdaniem naprawdę super jest właśnie jeździć na takie festiwale, bo um, to jest niesamowita właśnie okazja troszeczkę skonfrontowania swoich odczuć z innymi osobami, bo właśnie jak się tak degustuje tylko w, pośród znajomych, który mniej więcej się zna ich gusta albo samemu, to troszeczkę się zapętla, prawda, w takie jakby tak. swoje ym, poletko. Ja na przykład nigdy, mnie na ten tego farmhouse'a bym nie zwrócił uwagi jakiejś większej, a potem jak właśnie ktoś tak go sprzedał rewelacyjnie, no to, ym, to od razu się zaciekawiłem, no jakiś tam nie, niezwykły on moim zdaniem nie był, ale no ym, na pewno wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardziej siedzi właśnie w tego typu delikatnych takich sezon troszeczkę tak, jak iba bir te klimaty, to wydaje mi się, że na pewno moż, m, można było to docenić bardziej, niż, je, niż ja to zrobiłem. Ale natomiast był też farmhouse pro, polskiego browaru, tylko przypomnij mm -hmm. mi, ten, którego piliśmy e, na koniec, mm -hmm. e, tylko właśnie, kurczę, wyleciało mi... A, wiem o czym mówisz, to już to co było... tak laliśmy sami laliśmy z kranu. Laliśmy sami bez, bez większych oporów, natomiast wyleciało mi zupełnie z głowy nazwa tego piwa. No nie wiem, nie przypomnę sobie teraz. A to nie była profesja obieży świat? Mm, nie, nie, to, to, było, jest, to, to była jest... IPA. E... No nie widzę tego. No to, to tamten był lepszy. W każdym razie od tego z... Mm. USA. taki jakiś mam wrażenie taki świeższy był też zdecydowanie, no może dlatego może. po prostu, że był świeższy najzwyczajniej no. w świecie w dosłownym jest taka, znaczenie. że Flandersowi raczej czy tam Jesusowi nic nie zaszkodzi no dobra, za bardzo, ja, jak taki... poleży trochę a Farmhouseowi dla Farmhouse'a to jest ważniejsze ale moim zdaniem ogólnie rzecz biorąc to impreza bardzo udana wydaje mi się, że super inicjatywa w ogóle i zamysł basen... Rozkręciliśmy im. Ro rozkręciliśmy basen generalnie. Jak stał tam jakiś jeden taki niezbyt zaangażowany, zaangażowany gość, kałowiec, a jak któremu... wychodziliśmy to już był prawie cały, więc... Tak. Znaczy ja uważam, że pomysł generalnie był świetny, ale moim zdaniem troszeczkę jakby... Ma, mało bardzo było kroków celem zachęcenia ludzi wobec tego basenu? No, jakby i nie można było przede wszystkim wypić Gizasa. Nie można było wypić zasa stojąc w basenie. I co to nas troszeczkę wygoniła wcześniej z tego basenu. Tak to już tak, dłużej. Tak, ale no i też prawda jest taka, że robiło się chłodno w nim po jakimś czasie. Nie no, było jakieś tak. super ciepło. E, ale pomysł w ogóle samego basenu na dachu jakby jest. No, trudno, trudno, żeby to poszło źle, moim zdaniem. Dokładnie. E, jeszcze ogólno festiwalowe, moim zdaniem, uwagi, bo chyba pora żebyśmy się zaczęli czepiać czegoś, prawda? Mhm. Ja jeszcze z pozytywnych stron, pomimo tego, że bardzo byłem sceptycznie nastawiony do pomysłu Jamiesona na festiwalu. Mm -hmm. whisky Jameson, whisky tak. Jameson które no, bądźmy szczerzy, no, to nie jest jakieś nie wiadomo co, tak? To, nie jest, no. to jest chyba porównywalne z Famous Grouse czy tam czy Graf, No Nie, nie udawajmy koneserów whisky. No, nie udawajmy koneserów whisky, ale generalnie szał się nie spodziewałem i spodziewałem się sztanda, sztam, sztampy na tego typu imprezach, czyli jakieś tam dziewczyny przebrane w jakiś tradycyjny irlandzki strój, które będą um, częstowały whisky. Ale e, okazało się, że było to zupełnie coś innego, bo e, nie było żadnej promocji takiej na siłę wpychania, a było dwóch chłopaków, którzy generalnie zrobili e, dwa autorskie przepisy koktajli, drinków. Na bazie piwa i właśnie whisky. Drinks. Na bazie i piwa. Piwa i, kraftowego dodać. Tak, e, i whisky. E, I nie dość, że bardzo fajnie chłopaki o tym opowiadali o tych drinkach, to mm, były też bardzo dobre, naprawdę. Tak, <laughs> się zwłaszcza, że zwłaszcza jeden. Ten, tak. y, była wersja jasna i ciemna, jak z, możecie zgadnąć y, na jasnym i ciemnym piwie. Tak. I ta jasna była właśnie... Jasna była rewelacyjna, a ciemna była troszeczkę męcząca, moim zdaniem. Tak, za, trochę taka za ciężka za słodka. Wanilia właśnie taki... Y... Natomiast jasna była dość ożywiająca, tak. y, taka lekko kwaśna, i oczywiście tutaj pewnie puryści nas zamordują za to, ale y, jestem pewien, że jest w pewnym sposób naturalny to, że też po spróbowaniu kilku, kilkunastu piw jakby też jest ochota tak no, jakby wypić czegoś innego. czegoś innego, nie? Y, no jedyne co do, co do whisky to, że tam nie wiem o drugiej w nocy, jak już Mieliśmy ochotę już spróbować no, tej w ogóle, w ogóle pewnym minusem było to, że jednak się te piwa większość, większość zdecydowana pokończyła. No kiedyś musiały. No kiedyś musiały i. Z drugiej ten, jakby zostały, no rzeczywiście, co by miało <grym> tak. tam się z nimi dziać. Mm. E, no więc e, na przykład nie mogliśmy już, chociaż chcieliśmy, e, powtórzyć właśnie tego Rodenbacha. Mm. Już nam się nie udało, ponieważ e, piwo się skończyło. Tak. Coś tam jeszcze innego nam się skończyło tak przed nosem dosłownie, że nawet pytaliśmy, czy jeszcze będzie, miało być dużo, a nie no, było. No więc właśnie. No, no, no natomiast właśnie jeszcze w pewnym sensie niespodzianka, e, czyli piwo, też zagraniczne z kooperacji, bodaj się ama, Amager, b, bryk, coś tam, coś tam. I Mikelera, Aha. E, które było session IPOM. Też przyjemną. Chociaż na tym, na tym etapie już Na tym etapie e... już nie robiło wrażenia. Tak, już wszyscy po, zasadzie... po prostu myśleli, że jeszcze wytoczył jakiś risa ciężkiego. Tak, tak. E, ale już było to bardziej na zasadzie już tak. bez większej refleksji. No więc jeszcze na koniec, żeby nie było, że się niczego nie czepiamy, ale ja bym ja taką obiektywną krytyką, ehm, to no, proszę, czego, czego się czepiamy? No ja się już na początku śpiewam tej właśnie muzyki. Muzyki na początku, tak. Która, Ponieważ fajna muzyka, czyli muzyka na żywo, mm. bodajże Jam Session, chociaż nie wiem, ile osób tam się zaangażowało, tak rzeczywiście e, zmarszła, na ile to było jednak e, ustawione. ustawione. Natomiast wtedy taki no jazz, jazz o, nie pamiętam co, mm. ale było bardzo przyjemne, właśnie relaksujące. Rewelacje, no. Natomiast, no, kurczę, zajeżdżanie od razu. Ja wiem, że takie klimaty generalnie bardzo często idą w parze z, z Birgitstwem, mm. ale zwłaszcza na... jeśli to jest wydarzenie, kurczę, typu. Chill, chill out i tak dalej. Relax, relax no. take it easy. To, to, to zajeżdżanie od razu ost z ostrym metalem z Glana, no to. <laughs> Tak tro, trochę nas wytrąciło z... A, tej... no, na początku to było takie dosyć... No i na końcu rzecz. też zresztą, bo mm -hmm. tak jak to lubią używać tego sformułowania, kompozycją klamrową tak. e, zamknęli e, również tak chyba, żeby oczywiście wygonić już. Ja, bym, ja bym się oprócz, oprócz tego przyczepił dwóch jeszcze rzeczy. Przyczepił mi się jedzenia, które chyba, kurczę, nie wiem jak to jest, ale jeszcze chyba na żadnym Birgiku im tak naprawdę do końca nie wyszło. Mhm. Um, bo wiem, że były edycje, kiedy było ogromnie dużo narzekań na jedzenie z jakichś tam powodów, których nie do końca znam, bo nie było mnie. Ale na tej edycji, co ja byłem, były z kolei ogromne kolejki. Um, a tutaj... W sumie wyglądało fajnie to jedzenie. To póki nie chcieliśmy zjeść, nie okazało się, że została. Praktycznie tylko ryba. niczego nie było, a to w sumie nie było jakoś późno. To było jakoś 2-3 godziny po rozpoczęciu imprezy, więc wtedy em... kiedy się włącza właśnie chęć z jedzenia. Tak, to się przychodzi. No i właśnie druga rzecz, to chyba wspomnieliśmy na początku, że moim zdaniem, troszeczkę brakowało jeszcze miejsc do siedzenia. W sensie, że było jakieś tam trochę tych leżaków i no no jakichś takich podestów. To rzeczywiście usiąść i nie miało się jakoś super szczęście, albo nie było się super wcześniej, no to trzeba było się ewakuować do środka. Tak. A z kolei w środku to były takie um, fotele jakby kinowe, tylko przy ścianach. No generalnie taki klimat no. średnio sprzyjający jakby do tego, żeby usiąść razem jakby. W sensie, że no tak, no nie wiem, średnio to jakby grało moim zdaniem. No ale też jakby to, o czym wspomnieliśmy, no jakby możliwości metrażowe dachu, bo ograniczone tak. nie dało, nie można, było powstałeś wszędzie krzeselek. Także w jakiś sposób to rozgrzeszam, hmm. No i co? Podsumowanie? Moim zdaniem super. Naprawdę well well impreza, done. która spokojnie nie, jakby mógłbym pójść gdziekolwiek na świecie, czy to Londyn, Warszawa, Paryż, to Kazimierz na Może jeszcze tak, po to, żeby trochę kontrowersyjnie, była relacja cena-jakość przypomnijmy, wejściówki były bodajże 69 zł. No. No wydaje mi się, że bardzo dobra tak. cena, jak na to, co festiwal oferował. W sensie, no wiadomo, że to dla niektórych może bo się dać dużo. Tak, no i pojawiały się głosy, że dla osób, szczególnie płci yy, damskich, których co prawda, było tam sporo, ale no, komentarze widziałem, że o, nie wezmę żony, bo jest, nie wiem, wypiję tylko trzy piwa i to jest dla niej maks. Hmm. No i dla trzech piw 70 zł to rzeczywiście trochę... No to prawda, że nie było żadnej yy, alternatywy do tego. Ale no z drugiej strony... No no, też tak... odsiewało to w pewnym sensie, no, już ten dach by i tak, te, mm. i tak był dosyć przepełniony, mm. więc jakby to, że nie było tam więcej tak. ludzi nie było wcale jakby minusem. No. no w sensie ja jestem pewien, że gdyby, gdyby była um, konwencjonalna sprzedaż piwa za żetony czy człowiek, to i tak pewnie wydalibyśmy więcej. No więc to jakby... na pewno, a no i nie byłoby tej atmosfery, szczególnie tutaj na wydarzeniu takim tak opcja podejścia, po prostu poproszenia piwa bez szukania pieniędzy, żytonów, no, nie że wiadomo czego. no było hmm. super wygodne. Tak, to i to prawda. jest jakby. Więc um, takie mamy komentarze, ale generalnie bardzo polecamy. No i w ogóle chyba wydaje mi się, że Birgit Mednes jako cała marka wyrasta na takiego. No, no po prostu wyrasta na taką markę po prostu bardzo fajnych imprez z tego gatunku w Polsce. I cały czas krążą głosy o tym, że to ma wychodzić, że Berlin, coś tam. Mhm. Ja nie wiem do końca czy to było potwierdzone już czy nie, ale no naprawdę moim zdaniem formuła imprezy, która by się sprawdziła absolutnie wszędzie właściwie na świecie, gdzie są miłośnicy piwa. Tak, zgodzę się z Tobą. A jako, że w Polsce też miłość piwałem całkiem dużo. No. Więc e, dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym za w organizację i e, na miejscu i tak dalej. Dziękujemy również e, anonimowo e, pa, pan przemiłem panu z kolejki, który nas obdarował swoimi żetonami na zagraniczne piwa. Tak. To było, było to przemiłe naprawdę i to w sumie na samym początku imprezy po prostu stał przed nami e, bardzo sympatyczny pan, e, z którym coś tam zamieniliśmy, jakieś dwa słowa, a on po e, wzięciu pier, pierwszego swojego piwa zagranicznego oddał nam swoją resztę żetonów, mówiąc że on już i tak jakby nie da rady spróbować reszty, bo musi iść, czy co coś prawda, takiego. To, że one nam później zostały, ponieważ te piwa się skończyły, Heh, tak. więc jak gdyby... Ale na... w sumie spróbowaliśmy i tak wszystkiego, wszystkiego czy, co, chcieliśmy. co chcieliśmy, czy tam, co mogliśmy, no więc... Ale um, to, to taki miły, miły akcent był. No i w ogóle bardzo, moim zdaniem, atmosfera była bardzo przyjazna. Zdecydowanie. E, także um, my znikamy jeszcze na chwilę, tak, także nie, nie obiecujemy, że od teraz to już się zacznie i rozkręcimy. Nie. Chcemy to... przypomnieć, że jakby halo halo, tak. e, przypomniany podcast Birtox, jesteśmy, wychodzimy z cienia Ale powoli. Z pełnym, pełną parą rozpoczniemy za jeszcze jakiś czas. Mhm. Także śledźcie uważnie i oczekujcie. I przyjemnej reszty lata, wakacji. Teraz się zaczęła seria Opalów Snow, Jeździcie na festiwale piwne? Tak, bo jest naprawdę. A e... jak nie, to chociaż na jakieś piwo w plenerze, tak zwane? O, warte, warte swego, moim zdaniem, naprawdę. E, bardzo fajne. E, także do usłyszenia następnym razem za, jakiś, za jakąś chwilę. Cześć.